Musieliśmy dotkać się na południowo-wschodnie granic miasta. Jechaliśmy z północy. Zauważyłem, że główne ulice, które przecinały autostradę północ południe, były nazwane według nas drzew. Jesion, dąb, jodła, klon i tak dalej. Więc powiedziałem do Lidii Słuchaj, kiedy dostaniemy się na dębową, Następna ulica będzie jesionowa A kiedy dostaniemy się na jesionową Musimy skręcić w lewo I potem po prawej stronie Takiej trudno, trudnej do przejechania drogi Gdyż musimy zrobić zakręt Pod kątem 45 stopni Na południowy wschód Więc dostaliśmy się, jak powiedziałem, na dębową i wtedy powiedziałem następna ulica będzie Jesionowa więc dostałem się na centralny pas i potem zobaczyliśmy duże skrzyżowanie skręciłem w lewo to była oczywiście Jesionowa pod kątem 45 stopni skręciliśmy i powiedziałem dojeżdżamy do miejsca gdzie jest rozwidlenie pod w kształcie litery T skręciliśmy w prawo i tak dalej więc rzeczywiście anywhere, ani jednego skrzywania nie opuściliśmy i dostaliśmy się we'll dokładnie to, pod ten adres, pod który we'll we'll jechaliśmy i dokładnie o odpowiedniej godzinie. To jest tylko mały przykład jednego z głównych celów mapy. Mapa pokazuje mi, co ja muszę wiedzieć, aby dostać się tam, gdzie jadę. Wiele rzeczy ona mi nie pokazuje. Nie pokazuje mi wysokości domów, nie pokazuje mi naz nazwisk ludzi, ani narodowości. Może pokazać jeden czy dwa główne budynki, takie jak szpital albo dworzec kolejowy, ale generalnie mówiąc, nie skupia się na budynkach. Jej cel jest doprowadzić mnie do tego miejsca, do którego I jadę. I tak ja widzę proroctwo. Ja je uważam za ogromnie praktyczne. Traktuję je jako mapę. Po pierwsze, żeby mi pokazało, gdzie jestem, a potem, żeby mi pokazało, jak stąd, gdzie jestem, dostać się tam, gdzie muszę pójść. Czy rozumiecie? Ja nie mówię o tym na poziomie teoretycznym, w teologicznym. Dla mnie to jest bardzo praktyczny temat. Chciałbym teraz po prostu wziąć do tego pomoc apostoła Piotra, do tego, co chcę powiedzieć, szczególnie w tym obszarze, o którym będę mówił. W drugim liście Piotra, w pierwszym rozdziale, dalsza część tego rozdziału, Piotr mówi o ważności wpraca dla nas jako chrześcijan. Widzicie, ja spotkałem dosyć dużą liczbę chrześcijan, także kaznodziejów, którzy mówili, proroctwo było dobre w Starym Testamencie i pokazywało przyjście Jezusa, ale teraz właściwie nie potrzeba za dużo wiedzieć o proroctwie. To jest niesamowita doktryna. Dla mnie ktoś oszacował, że na każde jedno proroctwo o pierwszym przyjściu Jezusa jest pięć proroctw o jego powtórnym przyjściu. Więc jeżeli jego pierwsze przyjście wypełniło się zgodnie z proroctwem i potrzebne było zrozumienie proroctwa aby ocenić Jego pierwsze przyjście, o ileż ważniejsze będzie znać proroctwa o Jego powtórnym przyjściu, abyśmy byli tam, gdzie Bóg chce, kiedy On przyjdzie, abyśmy dostali się, jak to mówię, po właściwy adres. Także jest taka zmianka, powiedziano mi zanim zacząłem mówić o tym wyzwaniu, które nam rzuca Islam, które jest bardzo realne, Żyjąc na Bliskim Wschodzie, tak jak Ruth i ja, my bardzo jesteśmy świadomi tego, tej presji ciągle. Ona się nigdy nie zmniejsza. Czy mamy kłopot z dźwiękiem? To nie jest w ogóle any? jakiś kłopot z moim głosem, dzięki Bogu. Are we all right now? Wszystko w yes. porządku? Trochę jakby wyłączał się i wyłączał. I jeżeli się wyłączy to po prostu pokażcie mi jak ja to zrobię ja sam siebie świetnie słyszę cały czas um, oh, was about Islam. mówiłem o islamie widzicie Jednym z unikalnych e, cech Biblii jest detaliczne przepowiedzenie rzeczy, które się staną tysiące lat przed tym, zanim się stały i dokładnie się spełniają. Islam niczego nie ma, co można no by z tym porównać. Ani buddyzm, ani hinduizm, ani żadna inna religia na dzisiejszym świecie. Dokładne przewodnictwo spełnione jest znakiem Biblii i wiary chrześcijańskiej. To jest jedna z najpotężniejszych broni. Skąd pochodzi islam? Jak powiedziano nam, Mohamed siedział w jaskini i objawił mu się Mahomet. ale nie ma nic obiektywnego w tej religii. Jak to możesz sprawdzić? Podczas gdy jest setki stwierdzeń w Biblii, które są albo prawdziwe, albo fałszywe. Można je sprawdzić poprzez historię. Nie ma potrzeby spekulowania co do Biblii. Ona sama się weryfikuje. Chrześcijanie, którzy ignorują element sprawiedliwości, odrzucają jedną z najpotężniejszych broni, którą możemy użyć, agresywnie, aby ogłaszać autorytet naszej wiary. Zobaczymy, co mówi Piotr. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział, rozpoczynamy od wersetu szesnastego. I chcę, żebyście zauważyli, że tematem tych wersetów jest powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa, co jest nazywane w Grecji nawet testamentowej, szczególnym słowem paruzia. Normalnie jest to tłumaczone jako przyjście, ale normalnie odnosi się ono do powtórnego przyjścia Jezusa. Gdyż odnajmiliśmy Wam i powtórne przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, nie opierając się na zręcznie zmyślonych baśniach, lecz jako na ośmi świadkowi Jego wielkości, majestatu, zrozumcie to. Piotr mówi o przepowiedzianym przyjściu Pana i mówi, to nie jest coś, co myśmy z Panem wymyślili. Ale się dalej, że mieli on to say in a sense we had tego, wierzy, będzie jego drugie przyjście, kiedy we mieli byli dino bardzo przemienienia we i mówi dalej tak. Wziął on bowiem od Boga ojca córki fał. Ona Gdy taki go doszedł głos od majestatu fał. Ten jest mój syn niewany, którego sobie upodobałem. Piotr mówił, nie sądzili go Bóg ojca sam wzięty, on kłam. I słyszeliśmy ten głos Na Świętej Górze Gdy byliśmy w Nim To jest na Górze Przemienienia Teraz powiedział, czy to mówi Widzieliśmy Jaka będzie Jego chwała, Widzieliśmy Go przemienionego Jego Sosie w Słońce jego ptata najjaśniejsza nie naj, Mieliśmy ale mówi, to nie jest najsilniejsze świadectwo. Najsilniejsze potwierdzenie tej prawdy, to nie jest to, co my widzieliśmy jako nauczni świadkowie, ale to, co Pismo mówi odnośnie tego. I to jest zawsze prawda. Ostateczny autorytet to zawsze jest Pismo. Pierwszym do Koryntia 15 rozdział tam, gdzie Paweł mówi o dowodach zmartwychwstania. Mówi, po pierwsze, Chrystus umarł i został pogrzebany i zmartwychwstania dnia zgodnie z Piśnem. A dalej mówi o średnictwach nocnych świadków, ale to jest drugorzędne drugo po Piśmie. Pierwszy, ostateczny autorytet naszej wiary to jest zawsze Pismo. Więc Piotr dając swoje świadectwo o tym, co widział na górze przemienienia kontynuuje dalej i mówi to jest jedno świadectwo, ale mamy coś jeszcze pewniejszego, jeżeli chodzi o autorytet w roku 19 kontynuuje mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone albo jeszcze pewniejsze jeszcze bardziej pewne a wy dobrze czynicie, trzymając się go w niczym pochodni, świecącym w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie znajdzie łotrzenka w waszych sercach. Przede wszystkim powiedzcie, że żadne proroctwa pisma nie podlega dowolnemu wykładowi, albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wyprodali ludzie Boży, święci, i Duchem Świętym. Więc Piotr mówi autorytet, bo za wszelkim proradztwem to jest autorytet Ducha Świętego. Każde prawdziwe prorokstwo jest dane przez Ducha Świętego. I nieważne, jakie jest to ludzkie naczynie lub instrument, przez który ono przyszło w danej chwili, I to proradzkie słowo jest nawet pewniejsze niż nasze osobiste świadectwo. Albo jeżeli weźmiecie tłumaczenie. Która mówi, Uczyniony jeszcze bardziej pewnym Dlaczego to mówi? Zasugeruję wam, powód jest taki Że w świetle wszystkich prawd Odnośnie pierwszego przyjścia Jezusa Czego oni doświadczyli, widzieli jak się spełniło Powiedział Jeszcze bardziej mamy powód, aby wierzyć w to co o Jego powtórnym przyjściu To jest jeszcze pewniejsze Teraz istnieje brudne słowo, no, które się tutaj zmieniało w tym punkcie. Ja się z nim rozprawię. Ja jest z pochodzenia jestem filozofem. Pozbyłem się mojego pochodzenia, ale mam ze sobą, nasze nos ze sobą pewne rzeczy, które są potrzebne z tego, czego się nauczyłem. Moją specjalnością były definicje. To jest bardzo intrygujący temat, ale sobie będziemy Akurat ja chcę powiedzieć, że mnóstwo ludzi mówi about... o prorocie, czy wierzysz, że to się dosłownie wypełni? Ale, a, nie bierzesz chyba tego dosłownie, prawda? Chcę powiedzieć, że to jest bardzo poważny błąd, który jest prowadzony w tym stwierdzeniu, to znaczy wprowadzenie słowa e, dosłownie widzicie, jeżeli ja mówię czy coś jest dosłowne ja implikuję, że możesz to rozumieć jeszcze inny sposób i to może być bardzo niebezpieczne na przykład powiem mojemu przyjacielowi Rosem Patersonowi tutaj dosłownie jesteś żonaty, Ros? Możliwości, możliwość, że jakoś on może być żonaty, a jednak nie żonaty widzicie, jaki to jest niebezpieczny to by właściwie podkopało całe znaczenie małżeństwa. Albo, czy naprawdę płacisz swój podatek dochodowy? Czy dosłownie płacisz podatek dochodowy? i słowy, jest sposób powiedzenia, ja płacę podatek dochodowy, ale go nie płacę. To jest kpienie sobie z języka, oszukiwanie. To jest złe użycie języka. I bardzo niebezpieczne to jest. Nie wiem, czy zauważyliście, ale kiedy ludzie mówią dosłownie, to zwyczajnie nie jest dosłownie, czy rozumiecie? Był dosłownie zielony ze złości, ale nie był dosłownie zielony. Albo dosłownie umarłem ze śmiechu, ale nie umarłeś. Innymi słowy, słowo dosłownie ma wiele potencjału dla złego użycia. Chcę zasugerować Wam, że jest bardzo mały precedens w nowym testamencie dla interpretowania prawostwo inaczej, jak tylko dosłownie. Jeżeli myślicie o prawdopodobieństwach, które spełniły się w życiu Jezusa, tylko pomyślcie o tym na chwilę. Urodził się z kobiety, która była dosłownie dziewicą. Ileż byłoby możliwości złego tłumaczenia tego, możesz powiedzieć, ona nie była dosłownie dziewicą. I niektórzy ludzie tak mówią. Dosłownie urodził się z Betlejem. To nie metaforyczne. Naprawdę miasto, w którym się urodził. Dosłownie został wezwany z Egiptu Dosłownie żył w Nazarecie Dosłownie mówił w przypowieściach Dosłownie uzyskał chorych A kiedy dochodzi do jego uszygowania Literalność jest straszna Dosłownie przebili do jego ręce i nogi Nie było w tym nic metaforycznego Dosłownie dali mu ocet do picia Dosłownie rzucili losy o jego ubrania i podzielili między siebie Dosłownie, bardzo dosłownie umarł Mówicie, widzicie, tu się nie zgadzamy z islamem, który temu zaprzecza Bardzo dosłownie został pochowany I bracia i siostry, po Bogu, on dosłownie zmartwychwstał Nie miejmy metaforycznych zmartwychwstań Bo wtedy mamy metaforyczne zbawienie tylko bez prawdziwego zmartwychwstania nie ma naprawdę zbawienia. Co ja mówię tutaj? Że cały biblijny precedens jest taki, że jeżeli Biblia mówi tak, to się stanie, to tak się stanie, a nie metaforycznie. Są metaforyczne proroctwa w Biblii? Jeżeli proroctwo jest metaforyczne, spełnienie nie może być metaforyczne. Na przykład w ósmym rozdziale Daniela. Król Grecji jest przedstawiony jako kozioł, ale żadna inteligentna osoba nie przyjmie, że on był kozłem, król Grecki. Rozumiemy, że to jest metaforyczne odniesienie się do Króla Grecji, ale jeżeli proroctwo nie jest metaforyczne, jego spełnienie też nie będzie metaforyczne. Czy założyliśmy już ten fundament, gdyż to jest bardzo, bardzo ważne? Teraz odnośnie proroctwa. Do Chrześcijan w Nowym Testamencie Piotr mówi, to jest jak latarnia, która świeci w ciemnym miejscu. I mówi, lepiej się jej uchwyćcie. Innymi słowy mówi, lepiej zwróćcie uwagę na to, co ma do powiedzenia proroctwo mówi, jesteś w ciemnym miejscu i on się tutaj zgodzi, że są w ciemnym miejscu w dzisiejszym świecie Duchowo, to jest bardzo ciemne miejsce ja bym powiedział, że jest coraz ciemniejsze my kpimy sobie z Bożego Miłosierdzia jeżeli odrzucamy to co On nam dał w ciemnym miejscu zaopatrzył nas, to znaczy prorockie słowo mówi, lepiej się go aż wejdzie dzienna gwiazda w waszych sercach dzień zaświta, to jest metaforyczne rozumiemy, że gwiazda nie wstaje w czyimś sercu dosłownie, nie wschodzi ale to ma bardzo ważne znaczenie bardzo znaczące dla mnie ze względu na doświadczenia z II wojny światowej przez dwa męczące lata spałem, żyłem, jadłem i robiłem wszystko inne na piasku pustyni w Libii ponieważ nie mieliśmy sztucznego światła szliśmy spać kiedy słońce zachodziło i stawaliśmy kiedy wschodziło i spaliśmy większość czasu na otwartej przestrzeni na piasku i tak żyjąc zauważyłem coś co się dzieje kiedy słońce wschodzi normalnie nigdy inaczej bym tego nie zauważył jest jedna planeta, która nazywa się Wenus. Ja nie jestem astronomem, chcę, żebyście wiedzieli. Ktoś nazywa to Gwiazdą Ewy. Czasami ona się pojawia przed zachodem Słońca, na zachodzie. Nazywana jest Wenus albo Gwiazdą Wielczorną. Z jakichś nieznanych mi powodów. W innej części roku pojawia się na wschodzie, zanim Słońce It zejdzie i jest nazywana gwiazdą poranka, ale w groce noszącym światło. Jej w pewnym sensie jest powiedzieć Ci, że Słońce staje w niektórych parach roku w Egipcie i w Libii kiedy ta gwiazda, ta planeta pojawia się przed Słońcem jest tak jasna że oświetla cały horyzont i łatwo by sobie mógł wyobrazić że Słońce wschodzi ale nie następna rzecz która się pokazuje to jest ta planeta ale kiedy zobaczysz to co oni teraz nazywają gwiazdą poranną pamiętaj to jest to samo jak gwiazda kiedy zobaczysz poranną w co coś będziesz wiedział. Co? Następna rzecz, która się pojawi, to będzie Słońce. To jest tak pewne, jak nic innego. Więc Piotr mówi, jeżeli zwrócicie uwagę na proroczne słowa, i ono się w Twoim sercu te słowa to spowoduje, że poranna gwiazda stanie w Twoim sercu. A co tak Białka ci powie, następna rzecz, która się stanie, słońce zejdzie. Rozumiecie? To jest bardzo znaczący, znacząca cecha Bożego Ludu. Autor w listy do Hebrajczyków mówi, w liście do Hebrajczyków 9 rozdział 28 że Jezus powróci dla tych, którzy go gorliwie oczekują. Podróżuję po całym świecie, spotykam różnych chrześcijan. Większość nich ma nalepkę charyzmatycy, ale ja nie mogę szczerze powiedzieć, że nie spotkał wielu chrześcijan, którzy dają mi wrażenie, że ludzie oczekują na powrót Pana. Paweł powiedział w drugim liście do Tanateusza pod koniec swojego życia, że na niego czeka korona sprawiedliwości, którą Pan, sprawiedliwy sędzia, dał mu w tym dniu. I dalej mówi, i nie tylko jemu, ale wszystkim tym, którzy umiłowali jego pojawienie się. I swoje pojawienie się jest to jeden ze standardowych który określa powrót Jezusa w chwale. Między naszą adwersją tłumaczy to ci, którzy pragną jego przyjścia. Jeszcze raz Wam powiem Zgodnie z tym co zauważyłem Nie ma wielu chrześcijan Których spotykam Którzy pragną Jego przyjścia Musicie sami się zapytać Czy jestem jednym z nich I Ty odpowiesz na no to pytanie A nie ja Ale On przychodzi Dla tych Którzy gorliwie na Niego oczekują I ma nagrodę Dla tych Którzy pragną Jego pojawienia się Kto to jest? To są ci ludzie, w sercach których poranna gwiazda powstała. I ta poranna gwiazda mówi, on przychodzi, on przychodzi, on przychodzi w kurtce. On przychodzi szybko. Ja się nie wstydzę, ale powiedzieć, ja wierzę w to. Jakoś trochę się to uważa za przegatowane i staromodne, aby wierzyć w coś tak bezpośredniego i dosłownego jak to Ale ja w to wierzę dosłownie Ja nie mówię jak to szybko się zdarzy Bo gdybym próbował powiedzieć godzinę i dzień to, Byłbym fałszywym prorokiem Ale osobiście wierzę, że jest to o wiele szybciej Większość chrześcijan sobie wyobraża Widzę, że wszystko z ogromną szybkością Porusza się do gwałtownego, dramatycznego szczytu i moje wrażenie jest, że koniec jest o wiele bliżej niż większość chrześcijan jest świadoma. To jest prowadzenie, do, które usprawiedliwi moje odniesienie się do nowotestamentowych celów. Bardzo ważne jest dla mnie, żebym to usprawiedliwił w świetle tego, co dzieje się dzisiaj w kościele. Jest tu tyle wyszukanych ludzi, tak, do, tak wyszukanych, że już nie wiedzą za, dłużej, w co wierzą. Jezus Jesus powiedział, trzeba zostaniesz się jak małe dziecko Wtedy wejdziesz do Królestwa Niebios Małe dzieci nie zawsze są dobre Ilu rodziców wie o tym Ale zwykle są one bardzo proste W swoim podejściu do rzeczy I to Jezus mówi Teraz chcę zwrócić się do tego, co ja uważam za kręgosłup nowotestamentowego proroczka. Widzicie, proroczko możesz sobie wyobrazić jak pełne ciało, które ma głowę, ramiona, ręce, nogi, stopy i tak dalej, ale w ciele jest jedna rzecz, która jest centralna, to jest kręgosłup. Prawie wszystko w jakiś sposób jest połączone do, z kręgosłupem. Jeżeli masz kręgosłup we właściwym miejscu, możesz do pasować inne części ciała do właściwego miejsca. Jeżeli nie masz kręgosłupa, nigdy nie zgromadzisz pozostałych części ciała. Wierzę, że to jest prawda o nowotestamentowym proroctwie. Jest to kręgosłup nowotestamentowego proroctwa. Jeżeli ten kręgosłup mamy dokładnie Możemy dopasować inne części ciała do tego, kręgosłupem jest kazanie Jezusa na górze oliwnej tuż przed końcem jego ziemskiej służby. Jest zapisane w trzech różnych ewangeliach: w Mateuszu 24 rozdział, w Łukaszu rozdział 21, i w Marku rozdział 13. Każdy z tych ma wiele wspólnego, ale każdy ma też pewne oddzielne cechy. Wracając do obrazu kręgosłupa, zasugerowałbym Wam, że możesz te trzy rozdziały widzieć jako trzy różne zdjęcia rentgenowskiego kręgosłupa, wykonane z trzech różnych kątów. Ten sam kręgosłup, ale każda fotografia pokazuje inny obraz tego kręgosłupa. Dzisiaj wieczorem przejdziemy przez 24 rozdział Ewangelii Mateusza. Możemy odwołać się na krótki czas do Łukasza, ale skupimy się na Mateuszu 24 rozdziału. Przejdę pokrótce przez to, zarazę po wersecie, aż do szczególnego punktu. Zacznijmy od pierwszych trzech wersetów, które wprowadzają całe to proroctwo. A gdy Jezus opuszczał świątynię i odchodził, uczniowie Jego, aby pokazać Mu o świątyni. To był jednym z cudów antycznego świata, czczonych. Szczo I było to źródło ogromnej dumy Żydów. Więc oni oczekiwali, że Jezus będzie pod wrażeniem. A jego odpowiedź musiała ich znokautować. A on odpowiadał że do nich, czy nie widzicie tego wszystkiego? naprawdę powiadam wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. Tyle, jeżeli chodzi o ten wspaniały budynek. Ani jeden kamień nie pozostanie na miejscu. To musiało być jak uderzenie w żołądek dla tych żydowskich uczniów. Oni nie mogli się z tym uporać Musieli powrócić z tym do Jezusa I sprawdzić to Więc kiedy wyszli ze świątyni na górę Oliwną To jest na wschód, spoglądali stamtąd na obszar świątynny Usiedli Musieli patrzeć tak na tę świątynię z góry I wtedy dalej Następuje ta dyskusja Oni <grym> siedział na górze Oliwnej Przystąpili do niego Na osobności mówiąc Powiedz nam kiedy się zostanie To znaczy zniszczenie świątyni i jaki będzie znak swego przyjścia paruzji i końca wieku świata? Teraz zauważcie, ich uczucia odnośnie świątyni były takie, że nie mogli pojąć, żeby świątynia była zniszczona bez tego, że wiek jednocześnie się skończył. Nie mogli pojąć, że ta era dalej by trwała. Prawoczko Jezusa o świątyni Spełniło się w 70. roku pańskim I od naszych czasów wiek się nie skończył Więc są tutaj dwa albo trzy pytania Jaki będzie znak tych wszystkich rzeczy Czyli zniszczenia świątyni Jaki będzie znak tego przyjścia i końca wieku Teraz w Łukoszu XXI rozdział Jezus odpowiada na pytanie, jaki będzie znak zniszczenia świątyni. Tam nie będziemy się dzisiaj zwracać wieczorem, ale mówi, kiedy zobaczycie Jerozolimę otoczoną przez armię, wtedy wiecie, że zniszczenie jej jest blisko. Wtedy mówi, tym, którzy w Niego wierzą, wyjdźcie z Jerozolimy, uciekajcie z Judei, dopóki macie możliwość, aby to zrobić. Historycznie to się stało. Kiedy rzymska armia wystąpiła przeciwko Jerozolimie, prowadzona przez Wespeziana, potem oni dokonali odleżenia Jerozolimy, otoczyli Jerozolimy, ale potem Wespezian, Musiał powrócić do Rzymu i to oblężenie czasowo zostało wstrzymane. Następnie Tytus, jest wyspowiano, dalej dokonał oblężenia, zostały one zasilone, i aż do czasu, kiedy Jerozolima została zniszczona. Oszacowano, że 1 milion Żydów zginął w tym czasie. Historyk rzymski Józefus mówi, Krew spłynęła ulicami Jerozolimy, aż zmyła ze sobą zwłoki poległych. To jest straszny inczydenc historii, jeden ze straszniejszych. Ale ci, którzy przyjęli Jezusa jako Mesjasza i Bożego Półloka, posłuchali Jego instrukcji, za pierwszym razem, kiedy Jerozolima została otoczona, potem oblężenie zostało zniesione, oni uciekli, uratowali swoje życie. Potem ci, którzy nie przyjęli nauczania Jezusa, pozostali w mieście i byli w większości zniszczeni z zniastem. Widzicie, jak to jest trafne i jak to jest odpowiednie do czasu, to proroctwo Jezusa. To może być to samo z Tobą i ze mną. Nasze życie może zależeć od tego, czy znamy i jesteśmy posłuszni Jego jest ostrzeżeniom. Teraz my z tym tematem nie będziemy się dzisiaj rozprawiać ze znakami zniszczenia Jerozolimy. Więc my powiemy o innym pytaniu. Jaki będzie znak Twojego przyjścia i końca lub wypełnienia się tego wieku? To mi mówi dwie rzeczy. Ja wierzę, że to jest właściwe jako wprowadzenie, ważne. Po pierwsze, Bóg nie jest pod wrażeniem ludzkich budynków religijnych. Jeżeli jakikolwiek budynek sprawiłby by wrażenie, to by było świątynia. Ale On nie był pod jej wrażeniem, ponieważ ludzie, którzy tam uwielbiali, odrzucili Jego słowa, Jego prawo pozwolił, żeby była zupełnie zniszczona. Jeżeli Bóg to uczynił ze świątynią, to nie ma budynku, który by On uratował, tylko ponieważ jest to budynek, który wprawia wrażenie. Musimy być bardzo ostrożni, myślę, z tym, jak używamy budynków, abyśmy za bardzo się do nich nie przywiązali. Druga ważna prawda jest taka, że ten wiek dochodzi do końca. Jezus nie zaprosionował ani na chwilę. Bardzo ważne, żebyście się, żeby się wszyscy Wszyscy pamiętali, że ten wiek się kończy so Dobra to jest so rzecz Gdyż Paweł mówi o szatanie W drugim liście Koryntian time, Czwarty rozdział, pierwszy werset On jest Bogiem tego świata Więc jak długo ten wiek trwa Szatan będzie Bogiem on chce, Dlatego on, on nie chce, żeby ten wiek się skończył Wierzcie mi Gdyż gdy ten wiek się skończy On już więcej nie będzie Bogiem Musimy wszyscy pamiętać że ten stan rzeczy, który my tu znamy, nie będzie trwał na wieki. I nie bądźcie tak bardzo e, zrównani z sytuacją, sytuacją tego świata. Ja się osobiście cieszę, że ona nie będzie trwała na wieki, ponieważ jest ona tragiczna i jeszcze bardziej się pogarsza stabilnie. Dla mnie to jest dobra nowina, że jest możliwość przemiany. W porządku. Teraz w które następują. Od wersetu czwartego dalej do wersetu 13 Jezus częściowo odpowiada na ich pytanie jaki będzie ten znak ale nie odpowiada w pełni On podaje pewne znaki liczby mnogiej. ale ich pytanie było jaki będzie ten znak liczby pojedynczej więc czytajmy werset po wersetie nie wykorzystując zbyt długiego czasu na każdy werset Jezus odpowiadając rzekł im czwarty werset bądźcie aby was ktoś nie zwiódł albowiem wielu ludzi w imieniu Moim mówiąc ja jest Chrystus ja jest Mesjasz i wielu zwiodą teraz za każdym razem kiedy Biblia mówi o końcu wieku pierwsze ostrzeżenie jest zawsze ostrzeżeniem przeciwko zwiedzeniu i musimy o tym pamiętać jest ogromnie silna duchowa siła zwiedzenia dzisiaj, która działa i jeszcze potężniejsza się staje musimy być ostrożni czujni Jezus zapowiada i to zostało bardziej niż spełnione gdyż do encyklopedia zapisuje co najmniej 40 fałszywych Mesjaszy którzy przyszli od czasów Jezusa mówi wielu przyjdzie w moim imieniu mówiłem, Jan jest Mesjasz mój przyjaciel przy, był w Zairze parę miesięcy temu jeden ze starszych z Florydy and, uh, he miał tam spotkania w Kinshashi tam było 13 tysięcy ludzi and uczestniczyło w tych spotkaniach that, i potem wszystkie fałszywe religie, religie. chciały mieć podobne spotkania jeden e, czarownik przyjechał do Kęczasia wynajął stadion announce, i chciał ogłosić, że był ale prezydent Zairu Zair, Mabudu wsadził go do więzienia co była jedną z mądrzejszych rzeczy którą zrobił ponieważ uh, prezydent Mabudu został dotknięty przez poprzednie spotkania mocą Ewangelii so, this więc to jest coś co jest bardzo współczesne, plan. Plan. wiecie w right. porządku w na werset szósty Posłuchajcie o wojnach i wieści wojenne Patrzcie, abyście się nie spojrzeli, Bo to wszystko musi się stać Ale to jeszcze nie jest koniec Teraz myślę, że w tym Jezus podaje nam Ciągły opis Wieku, który będzie Zaznaczony wojnami I wieściami o wojnach I to historycznie jest prawdą Wątpię, że w ciągu ostatnich 50 lat był jakikolwiek okres bez wojny gdzieś na ziemi. Ale Jezus powiedział, to nie oznacza, że koniec szybko już nadejdzie. Werset 7 i 8 wierzę, że to są punkty przejścia krytycznego punktu. W wersji naród przeciwko narodowi królestwo przeciwko królestwu będzie głód, mur, a miejscami trzęsienia ziemi. Niektórzy nie mają w tych tłumaczeniach słowa mur Zaraz, zaczytam ja czytam z wersji New King James. Musicie zrozumieć, że są różne możliwe teksty więc niektóre tłumaczenie jest tłumaczeniem jednego tekstu innego innego ale fakt, że będą zarazy jest ustalony w Łukaszu 21 gdyż tam każdy tekst ma słowo zarazy więc za zaakceptujemy tutaj to słowo Jezus mówi będą cztery rzeczy naród powstanie przeciwko narodowi królestwo w przeciwko królestwu i będzie głód mór a miejscami trzęsienia ziemi. I dalej mówię w wersycie 8, to jest werset kluczowy, to wszystko jest dopiero początek boleści. To jest stary angielski boleści. Nowoczesny angielski byłoby bóle porodowe. Innymi słowy, jeżeli mówi, w tym miejscu dochodzimy do porodu. I kiedy zobaczycie rzeczy, takie, które mają miejsce w siódmym wersecie, to jest początek bólu porodowego. Co się ma urodzić? Nowy wiek. A co będzie oznaczało ten wiek? Królestwo Boże założone na ziemi. Ale to się nie stanie przez negocjacje. Nie możesz negocjować królestwa Bożego. Jest tylko jedna droga do królestwa Bożego i to jest przez co? Przez poród, prawda Czy to jest jednostkowo Czy to jest cała Ziemia Jezus powiedział Nikt nie może wejść do królestwa Bożego Chyba, że się narodzi na nowo To, co jest prawdą o jednostkach To jest prawdą o całej planecie Tylko przez proces porodu Możesz wejść, wejść do królestwa Bożego Będzie w Nostrobie założony na Ziemi Jezus powiedział Te pewne rzeczy jest to, są początkiem Były porodowego nowego wieku jakie to są rzeczy Wielkie wojny międzynarodowe głód, mur i trzęsienie ziemi teraz ja wam tu nie chcę statystyki, ale wam tylko zaznaczę, że tylko w tym wieku nie, tylko w tym wieku użyliśmy słowa wojna światowa to nigdy nie było używane właściwie nie mogłeś mieć wojny światowej aż naukowcy prowadzili sposoby sto komunikacji i, i podróży, co umożliwiłoby, aby cały świat jednocześnie był zaangażowany w wojnę. To jest jedno z kwestionowanych błogosławieństw nowoczesnej nauki. Ciekawe jest e, pomyśleć o e, słowach, które powstały w dzisiejszym wieku. To nie We są przyjemne słowa. Nigdy nie mieliśmy słowa terroryzm the, przed century. tym wiekiem. Nigdy nie używaliśmy słowa ludobójstwo. Nigdy nie, używa, nie używaliśmy słowa Zagłada Żydów. To wszystko charakteryzuje ten wiek i żaden inny wiek. Teraz ja osobiście że to jest moja opinia, że I wojna światowa w pewnym sensie była początkiem bylu porodowego. Świat od tamtego czasu nigdy nie był taki sam. Wielu rzeczy zmieniło się i nigdy nie powróciły na właściwe miejsce. Earl Grey, który, jak myślę, był sekretarzem stanu Wielkiej Brytanii, był po II wojnie światowej. Światła gasną w całej Europie. W czy kiedykolwiek się jeszcze I w niektórych przypadkach nigdy się nie zapaliły. I co zaczęło się z I wojny światowej, na pewno było kontynuowane przez II wojnę światową. Dalej, Jezus mówi o głodach. Mamy głód. Na skalę bez w całym świecie, nie, nie we wszystkich narodach, ale na świecie. Najbardziej konserwatywne oszacowania to jest 10 milionów rocznie umiera z głodu, a miliony umierają z powodu konsekwencji i niedożywienia. Gdziekolwiek jest głód, będzie to i zaraza gdyż system odpornościowy człowieka odporności na choroby jest zniszczony przez głód i dalej odnośnie części ziemi w ostatnich dwóch wiekach liczba i to y, ta siła, części ziemi zwiększa się ja bym powiedział wobec tego że doświadczyliśmy ja w moim życiu to nie jest dosyć długo doświadczyłem Wszystkich czterech cech, o których Jezus powiedział, one są początkiem bólu porodowego. <coughs> Teraz, jedna czy dwie rzeczy odnośnie bólu porodowego. Ja nie jestem specjalistą medycznym, ale po pierwsze, kiedy zaczyna się ból porodowy, wyobraźmy sobie, młode małżeństwo czeka na dziecko, oczekuje dziecka. Żona zachodzi w ciąży, i zaczynają się bóle porodowe. Wyobraźcie sobie, że mąż dzwoni do lekarza i mówi, że proszę, proszę panu z mojej żonie? musimy to zatrzymać. Ona ma takie straszne skurcze. Proszę zrób coś, zatrzymaj to. Lekarz przeczalnie powiedziałby, zgłupiałeś wariacie, tak właśnie i dzieci przychodzą do Nie ma innej drogi. No other way ja, ja wierzę, że to, to samo, samo jest prawdą. W sytuacji tego świata. In the world situation. Jeżeli chcemy Bożego Królestwa, przyszło, musimy mieć bóle porodowe, nie ma innej drogi. Jeszcze raz, naturalnie, jeżeli kobieta ma mieć dziecko, zaczynają się bóle porodowe, są coraz cięższe i częstsze, aż do samego porodu. Wierzę, że tak to będzie w tym obecnym wieku. Nie wierzę, że kiedykolwiek zmniejszy się ta presja. Aż ma miejsce po Od tej chwili bóle będą coraz e, cięższe, coraz większa częstotliwość będzie. Wielu ludzi mówić się o pokój. Dobra rzecz ma mieć o pokój, ale piece, powiem Wam, you, jeżeli wiemy, że Biblii jesteś chrześcijaninem, głupio jest mówić się pray, o pokój, aby I'm on się pojawił in inaczej niż Jezus powiedział, że przyjdzie. On powiedział and bardzo jasno, że pokój nie stanie się poprzez zgodę międzynarodową albo przez negocjacje, przyjdzie poprzez poród. Teraz, jeżeli odpowiesz na te bóle porodowe, to Twoja odpowiedź wskazuje, gdzie jest Twoje serce. Jeżeli jesteś załamany, wystraszony, zniechęcony, to naprawdę to, co mówisz, ja nie jestem zainteresowany urodzeniem się tego dziecka. Jeżeli jesteś zainteresowany urodzeniem się dziecka, to mimo, że są bóle porodowe i są okropne, mówisz, pała Bogu, dziecko jest w drodze. Widzisz? Musisz sam siebie spytać, jak reagujesz? Co to ci powie o twoim własnym sercu. Idźmy dalej. W wersetach następnych bierze że Jezus mówi o okresie bólów paradowych i w pewnym sensie możemy powiedzieć to są inne bóle werset 9 wtedy wydawać was będą na i zabijać was będą i wszystkie narody nienawidzić was będą z samego imienia pytam was kto to jest wy wy to jest kto Wy to jesteśmy ah, my To jest bardzo proste, prawda? Nie musisz być teologiem, żeby to zrozumieć really To nie jest wy, to angielski Wy to my My mnóstwo ludzi today, Dzisiaj Maja to nazywają skrzyneczki obie, y, z obietnicami Wiecie, so you tam są małe karteczki Wkładasz palec, wyciągasz jedną karteczkę Ja nigdy nie widziałem skrzynki z obietnicami Która zawiera ten werset <laughs> Ale Life to jest obietnica. <laughs> I mówi? Kiedy to jest wtedy, w czasie Wielkiej Brytanii, kiedy to? Jeżeli my, ja się nie mylę, to not. teraz. Możemy siedzieć w Ameryce, w Wielkiej Brytanii, w niektórych krajach, or, you know. i mówić, o, kto wie, well, ale powiem to Wam, to you, że prawie na połowie powierzchni, powierzchni or Ziemi or to or już się dzieje. Nie bądźcie jak struś i chowając głowę w piasku. Mówiąc, co się nie stanie. To właściwie jest o, oszczerstwo na strusie. One tego nie robią. Ale swojej głowy do piasku nie wkładaj. Bo czy to zobaczysz, czy nie, to to się stanie. W porządku. Następny werset. Wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą i nawzajem nienawidzieć. Wielu kto? Bądźmy realistami. Wielu chrześcijan właśnie. Ja mówię you know, bardzo często w Stanach Zjednoczonych. Ostatnio, w ostatnich latach duże zwory pytałem, czy amerykańscy chrześcijanie są gotowi stanąć twarzą w twarz z prześladowaniem. Person, Ani jedna osoba so yeah, nie odpowiedziała tak. Ani jedna. Szczerze, powiem chrześcijanie w Ameryce nie wiedzieliby do co do zrobić, gdyby this. zostali skonfrontowani przez prześladowania. A co z chrześcijanami Wielkiej Brytanii? To jest pytanie, na które każdy z nas musi sobie odpowiedzieć. Jeżeli przyjdzie prześladowanie, jaki będzie mój odgryw, odpowiedź? Czy ja zdradzę braci? Czy wyprosi wiary? Albo jestem gotowy cierpieć dla Ewangelii? Biblia mówi, że jeżeli będziemy z Nim cierpieć, będziemy z Nim także królować. To jest uwarunkowane. Królowanie jest uwarunkowane czym? Cierpieniem. Dokładnie. Nie ma zbyt dużo ludzi, którzy to dzisiaj głoszą. Mówię Wam, ja głoszę więcej niż 40 lat, mam ponad 70 lat, ja doszedłem do miejsca, gdzie naprawdę nie przejmuję się, czy ludziom się podoba to, co głoszę, czy nie. Jestem zainteresowany realnością, bo wszystko inne tylko upadnie z wyjątkiem realnej prawdy Bożego Słowa. W porządku 11, 11 w wielu fałszywych prowadzi powstanie i wi zwiadą wielu. Really, za każdym razem, kiedy spotykasz kult, to jest fałszywy prorok. And one of the distinctive jednym z i jednym celów naszego od II wojny światowej jest namnożenie się kultów. Friend, I mój przyjaciel, Zaire, który jeżeli myślicie, że jest wiele kultów w Ameryce, to do Zairu, in America. bo to, co w Ameryce jest małym and kultem, to w Zairze stanie się Zaire, wielkim, Zaire, wielkim Zaire, kultem. Tak jak to się dzieje w wielu prymitywnych narodach trzeciego świata. Werset 13. Bo sprawi się rozumie, że przy tą miłość wielu oziębnie. Czy my doświadczyliśmy wzrastającej bezbożności w naszych czasach? Ja wzrosłem w Wielkiej Brytanii pomiędzy wojnami światowymi. Ja muszę wam powiedzieć, jeżeli ktoś powiedziałby mi, jak dzisiaj będzie wyglądała Wielka Brytania za, za 60 lat, 10 lat, ja bym nie uwierzył. Ja po prostu nie uwierzyłbym w to. Ja bym nie uwierzył na przykład, że będziemy mieli lotniska na lotniskach brytyjskich w języku arabskim. To jest niesamowita rzecz. I ponieważ ja pamiętam, jakie było nastawienie Brytyjczyków. Ja nie mówię, że to nastawienie było stworzone, ale to jest najbardziej rewolucyjna zmiana że będziemy mieli meczety ogłaszające mu zin w Londynie i w większości miastach. ani w Brytyjczyków, ani w Belgii, ani w Wielkiej nie, nie wymyśliłby tego, że nie będziemy bezpieczni w naszych domach, albo na ulicach. W tamtych czasach kobieta mogła sama iść w ciemnościach na każdej ulicy, w każdym mieście Wielkiej Brytanii i niczego nie musiała się bać. Nie dlatego, że Wielka Brytania prowadzi teraz świat w ale ta zmiana jest niesamowita i dalej trwa. I ponieważ też wzrasta to bezprawie Jezus mówi Miłość wielu Jeżeli, jeżeli czytacie wersję miłość To nasz dal To miłość większości Na mnie napisane o ziemi Czyja miłość? W jest agape Przede wszystkim chrześcijańska miłość See, Widzicie to jest bardzo Poważny obraz Który maluje Jezus no. Ale jeszcze nie doszliśmy do odpowiedzi na to pytanie werset 13 Ten, kto wytrwa do końca będzie zbawiony Co nam to mówi? Będziemy doświadczać presji Ale musimy nauczyć się wytrzymywać Wytrzymałość, wytrwałość Jest warunkiem rozbawienia Oczywiście co mówi Greka Ten, kto wytrzymał do końca Będzie zbawiony Będziesz zbawiony, kiedy wytrzymasz ale jeszcze nie odpowiedział na to pytanie. nie było, jaki będzie ten znak Twojego dzisiejsza i końca wieku. I wersy 14 odpowiada na to pytanie. Bardzo ważne jest to zobaczyć. Jest to konkretne pytanie z konkretną odpowiedzią. Jaka jest odpowiedź? To Ewangelia Okrólewskie będzie głoszona po całej ziemi na śledztwości narodom. Wtedy nadejdzie koniec w porządku, jaki right. będzie znak to przyjścia, to Ewangelia o Królestwie będzie głoszona na całym w, świecie, na dla wszystkich narodów i wtedy nadejdzie koniec i koniec on, nie może on, nadejść, aż to się happen. stało. Widzicie, to powinno was podekscytować, gdyż naprawdę decydujący czynnik czy z tego świata to nie rządy, albo politycy, affairs, not, albo dowódcy do wojskowi, or wojskowi or ale kto? Kościół. Who? Ponieważ my church, jesteśmy jedynymi ludźmi, the, którzy mogą to zrobić, którzy śpieszy koniec. Rządy tego nie zrobią. Naukowcy tego, do nie zrobią. Do tego nie zrobią. Politycy tego nie zrobią. Politycy nie zrobią. Jedyni ludzie, którzy mogą to zrobić, tak to kto? My. My. Właśnie wiele poważnych rzeczy nas dotyczy, ale to jest naprawdę ekscytująca rzecz o nas. My jesteśmy tymi ludźmi, którzy są odpowiedzialni za zakończenie się tego co Widzicie to? I want to na końcu tego poselstwa chcę podać pewne osobiste świadectwo, gdyż to jest werset, który zmienia życie w mojej służbie. To już 24, 14. Kiedy Bóg mi to pokazał, to było jak snop światła, który wszedł to dobra nowina o Królestwie i rozwodniona Ewangelia, nie pół Ewangelia, nie Ewangelia bądź zbawiony i żyjstym, ale ta dobra nowina o Królestwie. I mamy to pismo, które mówi, że Bóg uwolnił nas od Jezus ciemności i przeniósł do Królestwa Syna To jest dobra nowina o Królestwie. Wiecie, czym jest krzyż? To jest most pomiędzy Królestwem Ciemności to jest to, w czym wszyscy byliśmy i Królestwo, Królestwo Boże, które jest naszym przeznaczeniem. Ale problem z Kościołem jest taki, że miliony, miliony chrześcijan wciąż są na moście. Wyszli z Królestwa Ciemności, ale nigdy nie weszli do Królestwa Bożego. Oni nie żyją jak królowie. Oni są po prostu biednymi grzesznikami z biednymi Jeżeli kiedyś byłeś zbawiony, to jest to swoje świadectwo, to właściwie nie ma w tym za dużo chorystwa. Nie byłeś zbawiony, żeby być biednym grzesznikiem. Byłeś zbawiony, żeby być władcą, ale być częścią Bożego Królestwa, ale być decydującym czynnikiem w sprawach ludzkich zawsze mnie zasmuca, kiedy chrześcijanie umniejszają się my jesteśmy najważniejszymi ludźmi na ziemi nie z powodu tego, czym jesteśmy ale z powodu tego, czym jesteśmy w Chrystusie gdybyśmy my postali i zrozumieli swoje przeznaczenie świat by nas szanował nie kochałby nas ale by nas szanował no, we need to go a little further. teraz trochę dalej musimy pójść i to, wierzę, jest decydujący punkt w tym e, kazaniu ponieważ odpowiedź jest tu na pytanie Then w następujących wersetach wydaje mi się że mi się, możecie się ze mną nie zgadzać To jest moje wrażenie Wydaje mi się, że skupienie tutaj jest na Izraelu i na ziemi izraelskiej I bardzo ważne jest zobaczyć, że Jeżeli ja dobrze to rozumiem Tutaj nastąpił to koniec wieku Gdybyście żyli tam tak jak my, mielibyście to uczucie że to się tam zbliża Jesus Jezus powiedział że między innymi rzeczami gdzie są zwłoki tam się gromadzą i sępy tam gdzie ciała umierają zobaczycie sępy In ja bym mamy wszystkie rodzaje sępy na bliskim here, you, wy macie tutaj trochę ale nie macie takiej ilości sępy jak one mamy gdyż tam będzie miała miejsce ta śmierć to ale Sła Bogu jeszcze jedna rzecz będzie, rzecz będzie miała miejsce to znaczy co? powieć right, czytajmy dalej me, jeżeli możecie pójść ze mną, werset kiedy Gdybyś ujrzycie się na Miejscu Świętym Oświastka Stoszenia, którą przepowiedział to czyta, niech uważa Kto ci, co są w <coughs> Judei, niech uciekają w góry <coughs> Gdzie jest Judea? Nie gdzie jest Judea Bank, Niektórzy ludzie się nazywają To Dziś to... o dzisiaj. Każdy o nim mówi, jakby miała tylko jeden brzeg. Biblia mówi, że ma dwa brzegi. I w moim rozumieniu, Izrael nie tylko my straci zachodniego brzegu, ale ja bym powiedział, że odzyska na wschodni brzeg. I to wszystko to jest Judea. Nie Jordan. Jordania, ale to Jordan. wszystko, ten teren na zachód od, od, od Jordanu i na wschód od Jerozolimy to jest Judea. kiedy Jezus powiedział, że do mnie do i teraz jest wiele teorii odnośnie tego. Ja nie mam teorii. Waiting, alive, happens, Jeżeli będę chciał żywy, chcę, chcę zobaczyć, co się stanie, dla mnie ma to definitywną, bezpośrednią relację z Antychryptem. Ja nie będę szedł tu dalej. Said, dalej Jezus powiedział, to act act szybko trzeba z tego działać. Niech ten, który jest na dachu domu, nie wchodzi, aby wziąć się z domu swego. Bardzo znaczące <coughs> gdyż w tym e, kraju większość domów ma płatki dachowe ma i wiele ma płasky schodowe, które stworzą bezpośrednio na dach, so nie so przez dom. powiedział, tak szybko to będzie, że kiedy będziesz na dachu, Wejdź na dół tą schodową i nie wchodź do domu. Szybko uciekaj. Ogromne ponaglenie I, i dalej to jest na roli niech nie wraca do zawać swój głos pracujesz own... tam nie masz wierzchniego okrycia nie masz you. czasu uciekaj I ja, don't know how words ja nie wiem jakie you. słowa mogą uh, określić to, to ponaglenie biada też powie tam żemiennym i karniącym w obych dniach mnącie się tylko aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo stawa czy to nie jest dziwne? te ograniczenia modlitwy Jezus powiedział, będziecie musieli uciekać ale możecie się modlić, abyście nie musieli uciekać w ziemi widzicie, referencja do sabbatu nie ma znaczenia poza Izraelem, ponieważ w Izraelu to jest why? bardzo znaczący dlaczego? Gdyż szczególnie w Jerozolimie w Sabat, cały transport przestaje funkcjonować i ludzie się nie ruszają więc ludzie nagle opuszczają w Jerozolimę. Przyciągnąłby mnóstwo zainteresowania gdyby to było w w porządku gdyż wtedy będzie wielki ucisk jakiego nie było od początku świata a dotąd i nie będzie teraz słowa nie mogą tego wyjaśnić. oddać historia widziała ogromne uciski straszne cierpienie, agonię doświadczyliśmy wielu z nas Zaglady Żydów. Gdzie około 6 milionów Żydów zginęło? Kto za to Stalin był odpowiedzialny za śmierć? That, maybe, może przede wszystkim groźb odpowiedzialności za śmierć 7 około 7 milionów Ukraińców. Siedem milionów Ukraińców. Mao Zedong, said Mao Zedong he powiedział, że drugi odpowiedzialny za śmierć sześćdziesięciu milionów ludzi w Chinach. Za śmierć sześćdziesięciu milionów ludzi w Chinach. But that's not. Ale to nie jest najgorsze. Będzie coś jeszcze gorszego. Będzie ucisk, jakiego nigdy nie było, ani nie będzie nigdy więcej. Unikalny. werset 22: Gdyby te dni nie były skrócone, nie ocalałby żadna istota. Znaczy, ze względu na wybranych, te dni będą skrócone. Jedną z cech tego fragmentu jest to, że jest to odniesienie do wybranych. W celu w celu komentowania tego. 25, 24 if you're there, jeżeli jesteś tutaj, tu trzymaj dalej pale. Przeczytajmy z Romans listu do Rzymian 2. drugiego rozdziału, parę wersetów. List do Rzymian, drugi rozdział. 8, werset osiem i 9 tak This is what God is going to deal out tak to humanity. będzie się rozprawiał z ludzkością. To jest It's część tego, to negatywna część. Ale tym, którzy o uznaniu dla siebie zabiegają i sprzeciwiają się prawdzie, a hołdują nieprawości, spadzka, gniew i pąsta, to jest Boża postawa, utrapienie i ucisk, co ludzie doświadczą, indignation and wrath, tribulation and anguish gniew pomsta, utrapienie i ucisk spadnie na duszę każdego człowieka, który popełnia zło. Najprzód żydów, a potem i Greka. Grek reprezentuje Pogan. To jest bardzo ważna zasada, którą trzeba pamiętać. Kiedy przychodzi ucisk, przychodzi najpierw do kogo? Do Żydów, a potem do Pogan. Widzicie, to daje nam ogromne znaczenie, jeżeli chodzi o zagłady Żydów. Pamiętaj, jeżeli to stało się Żydom, prędzej czy później coś podobnego stanie się pogoną to jest Boży porządek najpierw Żydom a potem Grekom powiem Wam coś o zagładzie Żydów ze względu na moje zaangażowanie w Izraelu wierzę, że Bóg ma głęboką miłość dla Izraela to jest moje osobiste przekonanie jednak Bóg pozwolił na zagładę Żydów nie ma żadnych dzieci. 6 milionów, z czego 1 milion to były dzieci, umarły w strasznych okolicznościach. Dlaczego? Gdy żywy jest niewyznany jest y, trochę do Nie możemy zrozumieć jego dróg. Myślę, to, że żaden z nas nie zrozumie w pełni, ale ja doszedłem I do wniosku. Ja osobiście wierzę, że Boży czas, czas przyszedł, aby Żydzi zgromadzeni byli w swojej ziemi. I spytałem siebie, wiedząc trochę o kulturę Żydów w, Gryzni, w Niemczech, w Polsce, w Austrii, w innych w krajach centralnej Europy, czy coś innego aniżeli zagłada żydowa kiedykolwiek wykorzeniłoby ich? I moja osobista odpowiedź jest nic innego. Więc aby Żydzi powrócili, Bóg pozwolił na ich zagładę Gdyby posłuchali Jego słowa, nie potrzebowaliby tej zagłady. Jeżeli znacie historię, tuż przed II wojną światową wielu cyganistów przyjechał do Europy i ostrzegał społeczności żydowskie w Niemczech i w innych krajach będzie gorzej, nie lepiej wydostańcie się dopóki możecie i wielu z nich po prostu śmiało się śmiało się z tego poselskiego śmiało ale Bóg powiedział kiedy zgromadził Izraela że dwa sposoby to, to będą czynią najpierw już tym, a potem myślimy Zjoniści byli rybakami. Ci, którzy odpowiedzieli, robili swoje życie, znaleźli nową ziemię, nowy kraj. Ale ci, którzy nie odpowiedzieli na rybaków, wtedy co to przyszło? Myślili, że to był naziści. Oni zrobili dokładnie tak, jak Bóg powiedział, że stali. Jelenia szedł na swój Złowili ich w każdej dziurze i na każdym pagórku. Teraz, przyjaciele, zadam wam pytanie. Jeżeli Kościół nie jest posłuszny Bożemu Słowu i nie robi tego, co Bóg każe, czy wy myślicie, że to by się zdarzyło, że Bóg ześle zagłady, aby poruszyć Kościół? Ja nie mówię, że On to zrobi. nie wiele zależy od nas, ale jestem o jednym przekonany. Kiedy Bóg mówi, że to coś zrobi, On to zrobi i chociaż On jest ogromnie miłosierny jest także ogromnie bezwzględny I On zdobędzie swoje rezultaty, przyjaciele my nie będziemy decydować, czy Bóg zrobi, co powiedział wiecie, o czym mamy zdecydować? czy jesteśmy z Bogiem, czy przeciwko Bogu to jest temat, issue, jeżeli chodzi o nas teraz powróćmy do Mateusza, 24 wersze 23 następny. Jeżeli ktoś wam powie, tu jest Mesjasz, albo tam, nie wierzcie. Gdyż to oszeli Mesjaszej, że prawacy i będą czynić wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść i wybranych. Będzie ogromny wzrost szatańskiej sfery ponadnaturalnej. I już z sprawę, się że nie każda rzecz ponadnaturalna jest od Boga. To jest fajne wierzyć, że każda osób ponadnaturalna rzecz jest od Boga. Są dwa źródła. Jest Bóg, i jest niebuk, Satan. Werset 25 Przepowiedziałem wam że samo powiem polskie mesiasze i fałszywi proroccy i że nie będą wielkie znaki cuda, aby o ile można zwieść i wybranych na wszystkich jest na wybranych. No muszę powiedzieć to jest moje wyrażenie wybrani to są żydowscy wybrani. Podam wam inne wersety, które wskazują na to Możecie się z nami zgadzać I wciąż bym powieni, więc jeżeli inaczej się czujecie w porządku Ja mogę też zmienić swoje sposób myślenia, ale ja dotychczas Poszedłem tak, to widzę Werset 25 O tym, co powiedziałem wam Bóg jest tak bierny. On mówi nam przed tym czasem abyśmy to słuchali. Gdyby Wam więc powiedzieli, że to jest na pustyni, nie wychodźcie. O to jest nie wierzcie. Mówią, nie, że nie ma, w nie ma, że jest że nie ma, że że nie mieszka na nie nie wierzcie w nie nie nie ma, że nie ma, że nie nie ma, że nie nie ma, że nie ma, że nie nie wszystko skomentowaliśmy. Wszystko to jest końcowa część tego nauczania, tego fragmentu. I chcę, żebyście zauważyli pierwsze słowo, które jest w, takie samyny, w tłumaczeniach na tytnie, w dni, Więc teraz będzie, będzie na Chcę powiedzieć coś, co being, wierzę, że nikogo nie zrani, kind of ale jest pewna implikacja tutaj, że Kościół przejmie świat dla Boga i wszystko będzie miało tajny porządek. porządku, zaaranżowano, żeby Jezus powrócił. Jak się mówi, On położy tą śmietanę na cieście. To się nie zgadza z tym stwierdzeniem Natychmiast po ucisku owych dni Ten człowiek przyjdzie Więc jeżeli Kościół jest odpowiedzialny Za stan świata Przed przyjdziem Jezusa To Kościół jest odpowiedzialny za ucisk Ale bym nie chciał w to wierzyć Widzicie, ja myślę, że to jest ważne dlaczego Wiesz, wielu ludzi jest na no, straszny sztorm i nawet nie wie o tym. Ruth, Ruth i ja mówiliśmy się jakiś czas temu, pewnego brata w Panu, to, którego dobrze picture, znamy, i Bóg dał Ruth, że do czasu. On ship, człowiek stał na budzie statku, a sort of captain's cap, miał czapkę a w rzędach, sailing full tilt i żeglował całą naszą okropny sztorm i nie wiedział że ma być sztorm myślę, że wiem, jak tego, ogie, przyjęte jako bardzo negatywny mam nadzieję, że tak nie ja chciałem, żeby to było bardzo pozytywne. konkluzją teraz tego ale bracia i siostry, everything the Bible and everything I see wszystko, co widzę, wszystko, co widzę, to że dalej na dni Słońce się bacznie i księżyc niebejaśnij swoim blaskiem będą nieba i moce niebieskie będą poruszone to są kataklizmy to nie dotyka tylko Ziemi, ale całego świata. teraz jest mnóstwo różnych stole w wielu fragmentach Izajasza, Ezechiela, Joela Ewangelia mi się mówią o okresie Księżyc się I gwiazdy spadać z nieba Moje zrozumienie jest takie Że to się tylko raz stanie I każdy z tych Odnosi się do tego okresu werset 30 wtedy "You will Bardzo ostrożny tutaj. na Immediately after the mówi: "Natychmiast." Słońce ciężzyć się i wtedy następna rzecz. The sign of the son of man will wtedy in heaven. Potem się na niebie. And they will see the son of man coming from the cloud heaven. And glory. Czy wierzycie w to? Ja wierzę. Ja wierzę w to dosłownie. Ja tego nie chcę uduchawiać. Ja wierzę, że On przechodzi dokładnie tak, jak powiedział. On nigdy nie zawiódł we wszystkim, co obiecał Każda rzecz, którą powiedział, że zrobił, zrobił. I myślę, że to jest też włączone. Teraz... się wydaje mi się, że to nie ci, którzy, którzy będą pochryceni, aby go spotkać to można też kiedy to zostanie ale on tu swoich wybranych od odgłosem trąby i anioła ja wierzę tutaj rozumiem, że wybrani to są żydowcy wybrani Ci, którzy byli poznał, wybrał pomiędzy Żydami, aby byli zachowani przed uciskiem i gotowi na spotkanie Mesjasza, kiedy On powróci. Odwróćmy na chwilę na Izajaszu, 27 rozdział. nie musicie mi wierzyć. Ale ja byłem bardzo specyficznie i zorganizowany w pracę z Żydami, chociaż nie jestem Żydem. I muszę Wam powiedzieć, w pewnym sensie oni są inni, uh, ich przeznaczenie different. jest inne, bo in inaczej na tym nie oni nigdy się nie zasymilowali. Kiedy Bilemi zobaczył 3400 lat temu powiedział Izrael będzie sam mieszkał Nie będą policzeni pomiędzy Bogami I to jest przez 3400 lat Moja pierwsza żona była z Danii Jeżeli byś rozproszył dończyków Między do wszystkie narody I za 100 lat, Ani jednego dończyka byś nie znalazł. Oni by się zasymilowali Żydzi byli rozproszeni z 19 wieków i, i zachowali swoją tożsamość. To jest cud, wielki cud. Tylko dlatego, że Bóg powiedział, że to się stanie. Bóg ma cel. Izajosz 27, ostatni werset, 13. I stanie się w tym dniu, Zauważ the great trumpet. Will be blown. wielką trąbę. It will come for the ziemi and i rozproszeni of the gospel the land of Egypt. And shall I worship the Lord on the holy mountain of Jerusalem. Się, to, się, ten, to analiza. Tego, co wydaje mi się, że nowy testament Krofon mnie bardzo jasno naucza Może być małe niepewności, jeżeli chodzi o Ale ja jestem hmm. przekonana, że każdy, kto rozumie język Nie ma żadnego powodu, aby źle to zrozumiał Teraz ja nie wierzę w mówienie tylko teorii nie jestem zainteresowany abstrakcyjną teologią ja widzę, że wszędzie w naszym poszczamencie, gdzie on naucza doktryny bez się to i tak to może zastosować do sposobu jak żyjesz bez wyjątków każdy jest tam element doktrynalny, ale także zastosowanie praktycznym nie jestem zainteresowany prawdą która nie dotyka sposobu naszego życia więc, chcę więc krótko, na zakończenie, jaka powinna być nasza odpowiedź. że to, co mówię, jest zgodne z Nowym Testamentem, stosuje się do sytuacji świata, w którym żyjemy. Jaka response? powinna być nasza odpowiedź? Jak mamy zareagować? Chcę zasugerować cztery rzeczy, które są odpowiednie. Po pierwsze, musimy rozpoznać sytuację świata w świetle Musimy wiedzieć, gdzie jesteśmy na mapie, abyśmy wiedzieli, gdzie skręcić, aby dostać się do punktu przeznaczenia. Rozumiecie? To, Ja próbuję coś zrobić, pokazać wam, że tu jesteśmy na mapie. jeśli chcesz się tam dojść, to szybko skręcaj w lewo, bo inaczej miniesz tą drogę. Jesus goes Wielu on immediately with the parable of the fig tree, which in and in to się this e, i 21 to jest to jest now I'll learn this parable now from the fig tree. Figowego, when, it's branches. when its already become tender, and it wiecie, że you know that summer, you that summer is near. So you also, when blisko see all these things, know that, that, that it is near at the very dawn, or he is near. To bardzo ważne. Nie musicie iść do pastora are. albo do rabina, żeby się zapytać, albo do wykładowcy uniwersytetu, albo do biblioteki publicznej, bo be możesz być źle poinformowany. Ale kiedy on, wyjdziesz, powiedzmy marcz, You see all those little green. jeżeli widzicie w te na drzewach. to nie do szkoły i spytać się, Jesus czy przychodzi Jesus Jesus temu, see. co widzicie że możecie iść, to to są autorytetami a oni was But zwiedzą you you ale jeżeli common sense y spojrzycie na to, co widzicie z rozsądkiem i będziecie widzieli, co się ma zdarzyć i chodzi Jesus lato, czas jest a Jezus powiedział, żniwo to koniec wieku następna odpowiedź jest w Łukasie 21 wyśpiewaliście really o tym dziś wieczorem bardzo powiem na pieśń w Łukasie 21, 28 Now, when these things Now, when these things to za wszystkie rzeczy do you think they've begun myślicie, to zaczyna się stało, dziać? Uh, then you don't have to się to please me, but I'm to do it. Do you they have begun czy to All right. What are you to do? Look up. Się. And look up. Your głowę. Because your to redemption, odpienię, to nie chcecie, żeby się to dziecko narodziło. Widzicie? zorientujcie się z własnego serca. Ono wam powie. Widzicie? Mamy takie szaleństwo, w Stanach Zjednoczonych, myślę, że ono trochę wymarło. Ma mnóstwo ludzi, wielu chrześcijan przygotowuje się na Antychrysta, więc gromadzą artykuły spożywcze i mieszkali w Jaskiniach, Montana i Wyoming. Bracia i siostry, ja nie mam ambicji, żeby Jezus znalazł mnie, chowającego się wiązki, w Jaskiniach i i co więcej, jeżeli uciekniesz Antikrystowi, prowadząc się wioskini to nie trzeba się go dać. On nie jest tak głupi w bracia that, On you nas you znajdzie. Powiedziałem, jeżeli bym miała umrzeć, wolałbym umrzeć, prowadząc jakiś na basionę piekła i się w pokołami <laughs> Widzicie, są własne osoby, a nie negatywne nie strach. Ale Jezus powiedział, cieszycie się, radujcie się. To już powiedzieliśmy, dziecko urodzi się w krupce. Dalej, Jezus mówi, w tym samym kontekście, się ciągle. Łukasz 21 do 34 do 36. Uważajcie na siebie, aby Wasze serca nie były obciążone z się opowiadaniem i troskami tego dnia, aby to nie przyszło na Was nieoczekiwanie. Wielu tłumaczy to daje jak pętla, jak sidło. Chrześcijanie nie powinni być złapani, rozumiecie. I dalej mówimy, przyjdzie na czym na oblicy ziemi. Pytanie brzmi, gdzie jest dom? Jeżeli czujesz się w domu na ziemi, to na Ciebie przyjdzie. Ale Paweł powiedział do że jest uwalnił nas od tego obecnego złego wieku. My nie mamy adresu stałego tutaj na ziemi. On wrócił nasze obywatelstwo jest w niebie i w oczekujemy nas do kociela. Widzicie? Wszystkie te podstawy są jak chłopak, like który to się czyni nie. po jednej lub po drugiej stronie. Jeżeli jesteście domu na Ziemi, to na Ciebie przyjdzie. Gdyż to przyjdzie na wszystko, to niech Państwo na Ziemi. Możesz nawet nie ingerować w to, nie będziesz mógł Rozumiesz? Myślę, że to głupie. jest silny, żeby być się z tym, co jest konfliktem z Piszmem, jeżeli wiesz w Biblii. Ja wierzę, aby modlić się o ale nie wstępnie na ludzki bo on tak nie przyjdzie. Oczywiście wierzę, że to jest strata czasu. W Fajnie brzmi. To że wygląda w telewizji. Ale nie zmienia ani jednego słowa tego, co powiedział Jezus. To jest nierealistyczne. Dalej mówi, werset 36. Czuwajcie, wskuwajcie, wskuwajcie. I módlcie się and pray cały czas, abyście mogli ujść przed nastanie, to przed Synem to jak jak Ja nie wiem, ale sure, Jeżeli co zrobimy? We Jeżeli będziemy we i tam, będziemy ciągle się pray, Jeżeli nie jesteśmy Now, ciągle, nie módlimy się. Jestem pewien, sure że nie To jest coś, co musimy uh, przyjąć. Ja to jest to tak, bardzo biorę. Słuchajcie, listen, ja głoszę o pomoc Pana przez więcej niż 40 lat. Wiedzę nie to. to jest, ja tego nie profesjonuję. Nie mam do tego, tego. Ale mimo to, mimo to, tak, to ale mimo tak, Gdyby ja nie w nie spędzał czasu na modlitwie, wciąż wierzę to w ale to by się stało bardzo daleko, Mieć tą postawę aby nie stąpać musisz żyć słowem Bożym. Inne inaczej, inne rzeczy zajdą. Telewizja, specjaliści telewizyjni, artykuły, kazania biskupów i pochmienie. To nieco wydaje się trochę dziwne, trochę dziwne, trochę nierealne. Jeżeli nie jesteś tutej i nie modlisz się Jaka jest śladowa To jest ta, Ta ewangelia królewskiej, dobra będzie głoszona to całym, całym świecie, jako wszystkich narodów. I wtedy, nadejdzie koniec. The Czy ja nasza. Listen, się. Nasza. Moja. Moja? to jest Nasza. nie nasza. Powiedzcie moja. Moja. To Powiedz moją. to to to Ja chcę się z jak Bóg tym momencie, jak w tym nadzieję, że w to zainspiruje w roku w 1944, w w 1944, w 1944, w w w 1944, w w 1944, w 1944, w 1944, w 1944, w 1944, w mnie w w Byłam w magazynie um, artykułów medycznych um, uh, me i przesłany z Pan do mnie powiedział Ja Cię powołałem, żebyś to był nauczyciel w z praktych i miłości and and love, które są w Chrystusie Jezusie dla wielu for many. Nigdy w to nie wątpiłem Te słowa były to powiedziane przez Boga do, do, do mnie do and i to w pewnym sensie w One mnie ustabilizowały w powołaniu życiowym, życiowym jedną rzecz przed wszystkim innym ja jestem powołany, aby być nauczycielem Pisma od tego czasu then, mógł dać wiele wywiary ale to wszystko jest oparte based on na nauczaniu pisma. pisma jeżeli ja bym przypał głoś w Pismo mógłbym być jak, jak okręcesteru mógłbym usługiwać chorym żyjąć demony i robić i wiele i rzeczy, rzeczy ale jeżeli chodzi o mnie to wszystko musi być, wszystko być oparte be na nauczaniu Pisma the ale well, parę lat temu, Kenya, w lat roku, w 1958, byłem szefem kolegium, w I had taken my station wagon, który należał do tej Pojechałem do miasta, mm -hmm. mu, na w który do tego w w w And I had a list of things, Miałem listę rzeczy, that do, które miałem zrobić i skupić różne rzeczy, pomówić się z ludźmi so, i tak dalej. Kiedy wyszedłem z tego zakładu naprawczego, Pan powiedział do mnie że nie tylko Twój y, samochód potrzebuje naprawy, ale Ty także. Moment, w tym momencie zauważyłem sobie, jakie to true było true prawdziwe. desperacji potrzebowałem oleju in i naprawienia. It's moje second largest resztę the, lake in the world. To I na down and I had a lot of to jest jedna z największych more than a little bit of a little a little bit of a little bit of a little żeby ale moje oko wróciło się na Mateusza 24-14 i jakby to było it did, it i jakby like nie było so, w ogóle żadnego innego in wersetu in na świecie tylko Mateusz 24-14 Oni nie tylko dotknęło mnie ale to było jakby napisane na, jezio na niebie i odbite przez wody Jeziora Wiktoria byłem zupełnie podstąłem tego wersetu ta Ewangelia Królestwie będzie drzeszona na całej ziemi jakoś wszystkim narodom i wtedy nadejdzie w koniec i odczułem, że Pani powiedziała, to jest priorytet numer jeden dla mojego Kościoła i stąd jest tytuł mojego poświęca dzisiaj w no, was czasie robiłem dobrym robotem. Byłem w pracy edukacyjnej, nauczałem, miałem sukces jako przewożany w koledżu. Wszyscy z moich studenti were all byli i powinienem. Nic złego w nie było, ale powiedziałem, Panie, ja sobie Lord, zbrać, I realize, że być może, jest w przyłożyłem to do i nie mogę się odwrócić przez pięć lat poświęciłem się temu ale I powiedziałem że każdym czasem, jeżeli jest jakiś sposób może być bardzo połączone proszę to priority, please please i chcę zaświadczyć I Bożej wierności dzisiaj wieczorem nie mający przedstawia ale Jego wierności to było wtedy, tym roku. W tym roku, w tym roku, w tym roku, w tym roku, w tym roku, w nie roku, w tym Zawsze w w w a Amelie, so, więcej od pierwszego roku until until aż do dzisiaj, chociaż dzisiaj mój dom, dom jest w Jerozolimie. I chcę podkreślić, że ogóle zabrało to około like 25 lat, 25 aby mnie połączyć z swoim celem. Dzisiaj Today, z łaski Bożej Bóg używa mojej służby, abym głosił tę Ewangelię Królestwa w takiej liczbie ludzi, o której I bym nikt nie myślał, że to możliwe. Wtedy, kiedy siedziałem na drzegu Jeziora Victoria, powiedziałbym, że przypośredni dzisiaj 3 biliony ludzi na Ziemi jest w zasięgu mojego jego codziennie kiedy Bóg powiedział, że mam nauczać mistrów i potem powiem o wielu gdybym <many> nie zaczynał przynajmniej mówić jak gdzie, ja bym nigdy nie był <many> w stanie w to uwierzyć, że tego się mówi <many> mam. mam program radiowy radio który program, jest język o angielskim pokrywa większe sądzeczone ale to jest wierzchołek Góry Lodowej w angielskim także Tosmanie, Nowa Zelandia, okiem Karaibów Wyska Pacytiku, Południowo-Wschodnią i większość Indii z różnych Jest tłumaczony na trzy języki chiński, wszystkie trzy formy dialektu chińskiego, hiszpański i rosyjski teraz regularnie raz, raz, dwa, dwa, dwa razy na 24 in the communist China godziny in the official language of jest transmitowany w oficjalnym języku komunistycznym w Chinach Roszta powiem wam za chwilę co dzieje się w komunistycznych Chinach San Francisco pokrywa całą centralną i, central, i południową Amerykę w hiszpańskim potencjalna potencjalnym audytorem jest 400 milionów ludzi w dalszych dialektach chińskich Hongkong i większość południowo-wschodniej Azji w rosyjskim teraz jest transmitowany do południowej Rosji dwa na dobę ze wschodu i w następnym miesiącu że pozwoli będzie transmitowane w całej zachodniej części Rosji. Szacujemy, że tylko w samej Rosji jest 24 tysiące kościołów domowych, które nie mają pastora, tylko radio. I bez żadnego pytania w moim umyśle, i mówię to bez żadnej zmiany, radio jest najbardziej efektywnym instrumentem, aby sięgnąć większość populacji świata, która nie może normalnie słyszeć Ewangelii innymi sposobami lub ja mówimy się aby to przetłumaczyć na arabski Mamy ogromny ciężar o jeden bilion muzułmanów z których większość really nigdy nie, nie słyszała o Ewangelii mówimy się ponieważ jest to ogromne przedsięwzięcie, really, nie tylko naturalne ale także Satan, jest to atak on. na jedno z głównych warowni szatana i wierzcie nie mówię to wam bez bycia melodramatycznym ruch i rytm. ja jesteśmy na froncie walki duchowej 24 godziny na dobę i to głównym szatana na ziemi dzisiaj jest Słowo Boże Dalej mam program, nazywany Global Outreach, który rozpośrednia materiały z nauczaniem bezpłatnie, nawet bez odpłaty za wydatki pocztowe dla chrześcijańskich liderów kurtyną, w krajach tego świata, z ozorazdą kurtyną i innych częściach świata, gdzie z różnych powodów ludzie nie mogą inaczej przyjmować otrzymywać słowa. Zaczęliśmy od 25 liderów parę lat temu. A dzisiaj rozpoczniamy dla więcej niż 18 narodów około 1000 liderów Z ostatniego roku rozpocznialiśmy 30 tysięcy fragmentów nauczania biblijnego I have lived in the ja znam sytuację w Europie w w świecie the... Byłam w południowo-wschodniej Azji My person... I moje przekonanie osobniste jest takie Jedna rzecz jest potrzebna Będzie nie wszystko inne Proste Systematyczne, dokładne nauczanie Bożego Słowa. Potencjał, tego, to się może zdarzyć się w komunistycznych Chinach jest niezmierzony. Ja nie będę przewidywał, że jest ekspertem. On nam to Ale mam ja szczególnie jako moje osobiste że mówi, Babu Babu stanie Babu o wiele, wiele, wiele, wiele, więcej pomyślcie o tym to jest najwięcej o czym wy możecie mówić Bóg może robić ponad to ponad to jeszcze ponad to i potem już nie ma limitu Bożej mocy jest limit tylko języka i teraz ja powiedziałam to ponieważ mam cel w 1962 roku kiedy podróżywałem przez Kanadę głosiłem tam w górach. Pan mnie też powiedział, powiedział tak Kiedy powiecie w naszym praktycznym Ja nie chcę, żebyś tylko miał tam religijny wykład, głosił I Chciał, abyś dał ludziom możliwość, aby działali według tego, co powiedziałeś Do ja, tego czasu, ja tylko najlepiej mogę, staram się to robić Dziś wieczorem, zrobię to tutaj I to w bardzo prosty sposób ja mogę dzisiaj wypchnąć no, do I czegoś nie zobaczę jak będziecie szli, ale ja mogę was wepchnąć, wypchnąć z tego snu dzisiaj na głębokie wody do tego oceanu i nie wiadomo gdzie wylądujecie jeżeli się boicie nie dajcie long. się wypchnąć to tych, those, you in in soul, nie jest tych, którzy się łatwo boją jeżeli masz ustalony status quo, nie daj się wypchnąć dlaczego mam ci przeszkadzać? ale chcę Ci rzucić wyzwanie, żebyś podobne postanowienie zrobił przed Panem, jak ja uczyniłem na brzegu Jeziora Wiktoria w 58 roku. Chcę, żebyś powiedział coś takiego i podam Wam te słowa za Panie, widzę, że priorytetem numer jeden dla Kościoła jest Mateusz 24,14. Ta Ewangelia o Krojostwie będzie głoszona na całym świecie jako świadectwo dla wszystkich narodów i wtedy nadejdzie koniec. Panie, jeżeli moje życie nie jest w pełni dla Twojego priorytetu prowadzone ja daję Ci wszelkie prawo dzisiaj abyś dokonał wszelkich zmian dla mojej sytuacji lub moim stylu życia które połączy mnie w z Twoim priorytetem dla mnie teraz to nie powołał byli takimi nauczycielami jak ja ja I też mówię, że jeden dyrektor to jest wystarczy that's that's that's that's to nam yeah. za dużo Wiecie, co ja mówię? A, mówię a, ale ty tu siedzisz, siedzisz wieczorem i jesteś w swoim miejscu przeznaczenia. Jeżeli po prostu dasz Bogu pozwolenie, On może wejść do twojej sytuacji. Przemyśl to przez chwilę. Nie, po, nie podejmuj decyzji bez zastanowienia. Bardzo proste mi to tak było powiedzieć na brzegu Jeziora Wiktoria. Ale wierzcie mi, to totalnie zmieniło cały styl mojego życia i służby. Nie miałem pojęcia, co ja chodziłem. Ja bym to na pewno i tak zrobił, jestem wdzięczny tego, ale to wymagało ode mnie ogromnie dużo. Ja bym powiedział, Ruth i ja możemy powiedzieć, my żyjemy dla Mateusza 24,14. Jest jeszcze jeden werset. W Rzymie kiedy pełny, ta pełna liczba pogan weszła, cały Izrael będzie zbawiony. Ale przyjaciele, jeżeli chcecie zbawienia Izraela, a wiem, że wielu tutaj chce, pamiętajcie, to się nie stanie, aż ta Ewangelia o jest głoszona na całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom. Jedna z najlepszych rzeczy, które może zrobić do zbawienia Izraela, to głosić Ewangelię wszystkim narodom. Gdyż Bóg tak to ustalił. On mnie nie konsultował, ani was. On powiedział, tak to będzie. Izrael miał pierwszą szansę i oni to odrzucili, a teraz nie będą zaproszeni jako naród do królestwa, aż każdy inny naród ma szansę. To jest Boży program. On tego nie zmieni. He's not change. Możemy się z tym połączyć are lub odejść od tego. Więc teraz. Ilu z Was dziś wieczorem?